E, tak, na temat małżeństwa. Przede wszystkim chciałabym do rozpowiedzieć o tym, że małżeństwo jest dla dwojga na nowo narodzonych ludziach. Nie ma innego małżeństwa. E, wszystko inne nie jest małżeństwem, to nie jest w ogóle małżeństwo. Żeby małżeństwo było, muszą być, musi być mężczyzna i kobieta. Tak? musi być mężczyzna i kobieta na dokładkę, na nowo narodzeni Wszystko inne nie jest małżeństwem. Chcę wam powiedzieć o precedensie, jaki był w moim życiu, ale nie bierzcie z niego przykładu. Oczywiście, jeśli Bóg wam da słowo, to możecie za tym iść. Natomiast zasada jest taka, nie mieszamy się z innym gatunkiem, tak? Nie mieszamy się z innym gatunkiem, nie mieszamy się, się z mułem, tak? Muł jest bezpłodny. Jeśli jesteś wierzącą kobietą, tak, to musisz szukać męża wierzącego. Wierzącego wypełnionego Duchem Świętym w służbie pasjonata, namaszczonego wariata. Rozumiecie? Wszystko inne to nie mąż. Nie wiąż się z takim człowiekiem. Nie wiąż się z takim człowiekiem. Kiedy Artur narodził się z Bożego Ducha, przyjechał do domu i powiedział tak. Nie będę z tobą spał, bo to jest grzech. Musimy wziąć ślub. Natomiast zanim poprosił mnie o rękę, to zapytał Boga. Powiedział do Boga tak. Jestem gotowy opuścić ten dom. Rozumiecie? Jestem gotowy opuścić ten dom. Wyjdę z tego domu. To, co mam, to wezmę. Niewiele miał, bo już policja wszystko zabrała. Zabiłem plecak. Tak. To, co mam do plecaka, wezmę. Zostawię Agatę i Wiktora. Chyba, że dasz mi słowo, że mam się z nią pobrać. I Bóg dał mu słowo. I są takie sytuacje. I to są precedensy, tak? Zasadą jest to, że nie ma nic wspólnego wierzący z niewierzącym. Ciemność ze światłością. To jest ogromna różnica, tak jak między białym a Czarnym. Rozumiesz? Jeśli ty jesteś wierząca i ty naprawdę wierzysz, a masz tutaj, wiesz, gach, jakiś koło ciebie stoi, to ty widzisz, że jest wierzący. I Bóg do mojego męża powiedział tak ktoś w tym stylu, nie, nawet nie wiem, jakie słowo, ale przytoczył to, co opowiada Artur, że jeśli obcowałeś z dziewicą, tak? Od razu mnie to obnaża, <grym, grym>, To masz ją pojąć za żonę lub zapłacić im teściowi w złocie chyba, czy tam w srebrze, chyba w złocie. I Artur opowiadał o tym, że i od razu przez myśl przeszedł mu mój ojciec, to mi Roman, a zobaczyłem, jak mu płacę, wiesz, w złocie, nie? I my się, pobraliśmy I posłuchajcie, półtorej roku trwało to, jak ja narodziłam się z Bożego Ducha. Spotkałam osobiście Jezusa. Małżeństwo to nie jest to, że się nawraca mąż, a żona potem po nim świadectwo powtarza. Wiecie, o co chodzi? Małżeństwo to dwoje na nowo narodzonych ludzi. Ty masz spotkanie z Bogiem i on ma spotkanie z Bogiem. Potem wy, jako dwie na nowo narodzone jednostki, scalacie się ze sobą i tworzycie Jedność przed Bogiem, tak? Aczkolwiek ty, Bóg, na Ciebie patrzy i patrzy na niego. Nie ma tak, że jak gdyby jest mąż, jest żona, tak? Tylko my przed Bogiem stoimy oddzielnie, oddzielnie. Także, jeśli szukasz męża, to masz go szukać w Królestwie Bożym. Jeśli jesteś w kościele, gdzie nie masz kandydata, to nie szukaj go tam, to go szukaj wszędzie. Nie wiem, jedź gdzieś, zapisz się, przede wszystkim się módl o Niego, tak? I wiedz o tym, że Bóg jest swatem. To Bóg jest swatem, tak? Nie człowiek. Niech Ci nie swata żaden człowiek. Bóg jest swatem. Małżeństwo to scalenie dwoje na nowo narodzonych ludzi. Posłuchajcie, u mnie i u mojego męża dlatego jest dobrze, dlatego że jest dobrze i u mojego męża i u mnie jest dobrze. Nie ma czegoś takiego jak pomoc małżeństwu. Wiecie o co chodzi? Nigdy nie można pomóc małżeństwu. W sensie, że na przykład Tereska ma męża i jej mąż jest na przykład jakimś tam leserem. Aczkolwiek nie będzie, Będzie Święty. I Tereska ma z nim problem i przychodzi i mówi pomóż nam, ale jest tylko ona. Wiecie o co chodzi? Nie, nie możemy pomóc. Musi być też i on. Jeśli jesteś tylko ty, a nie ma jego, nie ma takiej opcji pomocy. Nie ma opcji pomocy. Małżeństwo jest Świętym związkiem Świętym związkiem Przed Bogiem Ale musi być na nowo narodzony Człowiek Na nowo narodzony wiecie co, to jest standard To jest standard Jeśli człowiek, z którym Masz, jak gdyby planujesz Swoje wspólne życie, Nie stwarza, jak gdyby On w ogóle nie spełnia parametrów Nowego narodzenia Nie wychodź za niego nie wychodź za Niego. To jest kompromis. To jest kompromis. Ma być święty, wypełniony świętym duchem w służbie i szaleniec dla Boga. Szaleniec dla Boga. Dlatego, że mamy mnóstwo ławkowiczów, mnóstwo związków, które w ogóle nie są związkami. I Między innymi kiedyś Bóg do nas coś takiego powiedział do mnie i do Artura. Nie szerzcie też religii. Przeklinacie religię, ale nie szerzcie jej. Tak?" Jeśli już wiesz, to nie szesz tej religii. To nie jest tylko kwestia przeklęcia czegoś. Wiecie o co chodzi? Jeśli już wiesz, to nie, że tak powiem, nie zapełniaj jeszcze tego gara całego takimi głupotami. Wiecie o co chodzi? Nie dokładaj ręki do religii. Nie szesz tej religii. Po prostu nie szesz tej religii. Czyli jeśli ty szukasz męża, to musi odbyć święty. Oczywiście powiem tak, możesz związać się z takim człowiekiem. Jeśli nie jest święty, powiedzmy, że oddał życie swoje Bogu i tak dalej, pójdziecie obydwoje do nieba, ale tutaj na ziemi będziecie chodzić w takiej płciźnie po kostki. Rozumiesz? Może nawet i w szangwie. Może nawet i w szangwie. I to nie jest Boże przeznaczenie. I Bóg daje nam wolną wolę. To wspaniały tata. To wspaniały tata. On przed nami kładzie, jak gdyby dobre rzeczy, tak mówi wybierz wybierz dziecko drogę. Tak Cię kocham. Jestem takim dżentelmenem, że nie zmuszę Cię do niczego, tak? Daję Ci prawo wyboru. Masz prawo wyboru. Jesteś wolnym człowiekiem. Wolnym, żeby grzeszyć. Wolnym, żeby się wybrać. Wolnym, żeby pójść do piekła. Tak? Wolny jesteś do wszystkiego. Do wszystkiego. Ja nie Bóg został wymaglowany w tyle sytuacji, że to jest po prostu porażka. Porażka. Myślę, że mogę o tym powiedzieć. Norbert jest... Yy, osobą, która mogłaby zaświadczyć jak się nie żenić. Kiedy Norbert spotkał swoją żonę to nie powiedział Bóg do niego, że to jest jego żona. Natomiast tak bardzo wiele razy dodajemy do tego, co mówi Bóg. Tak naprawdę sens ma tylko to, co Bóg do ciebie powiedział. Jeśli Bóg do ciebie powiedział podnieś nogę, to podnieś nogi, nie podnieś ręki. Wiecie o co chodzi? Jeśli powiedział otwórz usta, to otwórz usta i nie siadaj, bo powiedział otwórz swoje usta. Nie dodawajmy do tego, co powiedział Bóg, bo on błogosławi to, co powiedział. Nie błogosławi tego, czego nie powiedział. I Norbert, pomimo jak gdyby sugestii moich i Artura, postanowił, że weźmie za żonę swoją żonę. I wiecie co? Duch Święty mówił do mnie, poprosił najpierw Artura, żeby był świadkiem na tym ślubie. Artur z różnych przyczyn nie mógł. Pracował jeszcze wtedy, akurat wypadła mu zmiana i nie mógł być świadkiem na tym ślubie, więc poprosił mnie. I wiecie co? Ja wewnątrz siebie nie miałam zgody na to. Mój duch nie miał zgody na to. Rozumiecie? I Bóg do mnie powiedział prostą rzecz. Ja nie jestem świadkiem tego ślubu. Ja nie jestem świadkiem tego ślubu. Dlaczego Ty chcesz być świadkiem tego ślubu? Dlaczego chcesz błogosławić coś, czego ja nie błogosławię? Ja błogosławię tylko dwa gatunki takie same. Takie same dwa gatunki. Nie błogosławię innych gatunków. Wiecie o co chodzi? On pokazał nam zasady, pokazał nam jak mają wyglądać rzeczy. I sytuacja się miała tak, że na skutek tego, że nie umiałam powiedzieć człowiekowi, to jest kompromis, zobacz, to jest kompromis, nie umiałam powiedzieć człowiekowi nie będę świadkiem na tym ślubie. I ci mi powiedział, gdybyś mi powiedziała, to bym nie wziął ślubu. <laughs> Rozumiecie? Nie powiedziałam mu tego. To ja byłam świadkiem na ślubie, a Artur był świadkiem na rozwodzie. Dlaczego? Dlatego, że jeśli chodzimy w takiej wodzie po kosteczki, słuchajcie, wszystko jest na kryje. Tak jest wszystko. Ty pracujesz, on leży. Może zabrać Ale kiedy zaczynamy głębiej i głębiej i głębiej, a posłuchajcie, jeśli tu w ogóle jesteście, to wiem, że myślicie o przebudzeniu, to wiem, że myślicie o czymś poważnym nie o pierdołach i nie o płciźnie, tylko o czymś poważnym, to chcę ci powiedzieć, że jeśli myślisz o czymś poważnym, tak, to taki błąd będzie ogromnym błędem. To zostanie on jak gdyby podniesiony do takiej rangi, rozumiesz, że to będzie broń diabła. To jest broń diabła. Kiedy się bierzemy za przebudzenie, kiedy bierzemy się za rzeczy poważne z Bogiem, tak, to wszystkie błędy w naszym życiu, one tak do góry się podniosą. One tak się do góry podniosą. Wtedy to, co jest nieprawdziwe, wyjdzie do wierzchu. Wszelki fałsz wyjdzie do wierzchu. Wiecie, nieprawdziwe związki, jakieś takie w ogóle, wiecie, sztuczne rzeczy, sztuczne jakieś połączenia i tak dalej, one momentalnie po prostu podniosą się do góry. Momentalnie, ale dopiero wtedy, kiedy tak naprawdę dotykamy Boga, dotykamy Boga. Nie jakoś tam powierzchownie tak naprawdę. Jezu, Jezu, Jezu, wiesz, tak, tak w takiej postawie! O, o, o, o. To wszystko jest okej. Okay. Wiesz, tak o, o. to wszystko jest okej. Okay. Ale kiedy wiesz, serce do serca, kiedy Ty chcesz głęboko, kiedy Ty myślisz o głębokości, kiedy Ty myślisz o przebudzeniu, to każdy błąd w Twoim życiu zostanie wyniesiony do rangi ogromnego problemu. My z Arturem to oglądamy z wieloma osobami. Zaczęliśmy współpracę i mówiliśmy, posłuchajcie, ludzie mówili tak, tu już robimy, robimy to, o, lecimy i tak dalej. Nie, nie, nie, nie, nie. Najpierw się bierzemy za wasze domy. Najpierw się bierzemy za wasze domy. Dlaczego? Dlatego, że za nasz dom najpierw wziął się Bóg. Kiedy przyszedł do naszego życia Jezus, to wiecie, co przyszło? Miecz. Nie pokój. pokój przyszedł potem. <gry> Ale najpierw przyszedł mu miecz. Dostaliśmy słowo i sąd rozpocznie się od domu, jakiego Bożego. Jak Ardur mi głosił Ewangelię, to głosił mi tak agresywnie, że poszedł siedzieć do więzienia. Bóg do niego powiedział: Owce mojego głosu, owce mój głos znają, za innym nie pójdą. Ja bym w ogóle od niego Ewangelii nie przyjęła. Wiecie o co chodzi? Chciał mnie zabić, a potem do mnie mówi: Ty musisz się narodzić na nowo do piekła. Powiedzcie, ja? Ja bym wtedy tak? A ty? Ja jeden nie Wiecie to pójdanie? po prostu policzek. Ja nie przyjęła od niego Ewangelii. Nigdy. Nigdy. Ale w momencie kryzysu w moim, w moim życiu, tak, ja zawołałam do Boga, którego On mi zaprezentował. Zaprezentował mi Boga. Nie poszedł ze mną na kompromis. Nie poszedł ze mną na żaden kompromis. Nie spą ze mną, a zawsze to powtarza, jestem zdrowy chłop, wyszedłem z więzienia, normalnie ciurlać mi się chciało, ale nie stałem za gatun. Wiecie o co chodzi? Dlaczego? Bo wiedział, czym jest święto, święty Bóg. On nie błogosławi tych rzeczy. Wiecie, nie może pobłogosławić dwóch różnych gatunków, bo by zaprzeczył sam sobie, by zaprzeczył był sam sobie. Rozumiecie? Także jeśli stoisz przed decyzją, Szukania męża, to niech on będzie święty. Ja nie wiem, jak się szuka męża. Często ktoś mnie pyta, jak się szuka męża, w Ja nie wiem. Ja naprawdę mam pojęcia. Tam jak kobieta Iż są, no, na mnie przychodzi. co, no, już akurat ja chciała, ja chciałam. się zajęty. Zajęty, ale mnie tam na końcu stoi taki młody egzemplarz. jak chcesz, to możesz brać. Kiedyś taki pastor powiedział coś takiego naprawdę bardzo fajnego. Takiemu człowiekowi. Byłam świadkiem tej rozmowy. Cycki ma na miejscu. Ty, jak ma na miejscu, to nie szukaj dalej. Bierz i nie grzesz. Posłuchajcie, jeśli nie masz, jeśli jesteś kobietą lub mężczyzną i nie masz dar celibatu, to jesteś powołany do tego, żeby żyć w małżeństwie. I czy jest dar celibatu? Dar celibatu to nie jest tylko to, że tobie się... czy ty nie masz w pełni ciągu. Wiesz co chodzi? Ty nie masz men, w ogóle mentalnej potrzeby mienia rodziny. Ty mentalnie nie potrzebujesz rodziny. Jeśli mentalnie potrzebujesz rodziny, to opierz męża przez wiarę, jakkolwiek to się robi. Rozumiesz? Przynieś to Bogu, zaufaj Jemu, wiesz, ogłaszaj słowo, ściągaj tego męża z nieba. To jest rozumie świadectwo, że modlił się o kobietę, która szukała męża tak? i się jej zapytał, jak ma wyglądać. Chcesz męża? Chce męża. Jak ma wyglądać? No nie, wiesz jak ma wyglądać twój mąż. Móc się o konkretnego, żebyś podróby nie dostała, bo jak przyjdzie podróba, a przychodzi zawsze. <grywa> podróba przychodzi zawsze. Że jak przyjdzie podróba, to żebyś wiedziała, nie, mój miał mieć brodę, a ty jesteś łzy i bez brody, więc koń się. Wiecie o co chodzi? I pomoglił się o taką kobietę. Ona powiedziała, jak ma wyglądać jej mąż. I nie wiem, ile to za rok czasu, ja pojechał w to samo miejsce usługiwać. I okazało się, że takiego, o jakiego się modlili, tak, i ty! Jeszcze mówię, choć, pokażę, ci go, zobaczyć. jest, w jest mąż, jest mąż. Posłuchajcie, jeśli zobaczcie, moja mama była przykładem jak gdyby manipulacji, tak? Jak gdyby poddała się duchowi czarów. Poddała się duchowi czarów. Kiedy my kiedyś z Arturem przeklęliśmy ten związek w imieniu Jezusa, to moja mama się pochorowała. Ja nie mówię, że choroba jest od Boga. To nie o to chodzi. Ona się pochorowała, trafia do szpitala, Bóg ją zdrabia, przyjmuje Jezusa jako swojego osobistego Pana, tak? I ma możliwość podjęcia decyzji. Nie podejmuje decyzji, dlaczego? Boga twierdzi, że się podpali. Na przykład. Wiedziałby chodzi. I teraz zobacz, jeśli jesteś w tego typu sytuacjach, jeśli ktoś tobą manipuluje i tak dalej, to są to czary. To są to czary. Wyjść z takiego związku. To nie jest związek. Bóg nie błogosławi takich rzeczy. Nie leczmy miejsc bezpłodnych w naszym życiu. To są miejsca bezpłodne, kompromisy i tak dalej. Bóg nie ma z tym nic wspólnego. O, bo to Bóg, bo Bóg jest miłością. Boże, tak, Bóg jest miłością. Ale on ci daje, jak te granice, on ci pokazuje, córko, synu, nie ma nic wspólnego ciemność ze światłością. Ciemność ze światłością nie ma nic wspólnego. Nic, nic. I teraz posłuchajcie, jeśli jesteś w takiej sytuacji i kochasz takiego człowieka, tak? To powiedz, jeśli się nie ogarniesz, tak? Nie popieram się z Tobą. Dlaczego? Bo Cię kocham. Po prostu kocham Cię, nie będziesz moim mężem, tak jak się ogarniesz to przyjdź, kocham Cię i czekam na ciebie. jak z Boga to przetrwa. Prawdziwa miłość zwycięży, zwycięży. Podruba odejdzie, ucieknie. Dlaczego? Bo nie będzie chciała się zmieniać. Wiecie co chodzi? Nie będzie chciała się zmieniać. W małżeństwie chodzi o to, że nie szukamy swego, nie szukamy swego. Ech. Dzisiaj u nas już jest zupełnie inaczej, natomiast jak to mówi Derek Prince, Zawsze, na początku, jest tak. Ty ją czarujesz, a ona to był manipuluje. Wiecie co, jak to jest? Facet krzyczy na kobietę, a kobieta się obraża. Obraża się, bynajmniej tak było u nas. Rozumiecie, Artur otwierał Biblię i mówił do mnie Masz mi być uległa. Ja mówię, aha. Tyle ci będę uległa. Nie będę ci uległa. Ja wiem, a Ty masz mnie kochać, jak Chrystus umiłował Kościół. A to w ogóle nie o to chodzi. A to w ogóle nie o to chodzi. Wiecie o co chodzi. Natomiast żeby się ogarnąć w ogóle i zrozumieć o co chodzi, to trzeba zrozumieć miłość. Miłość nie szuka swego. I nie od razu jak tylko to wiemy. Bo nie od razu to wiemy. Miłość nie szuka swego. Ona nie szuka swego. Ja wiele lat szukałam swego. Ciągle mówiłam, bo on. Cokolwiek się wydarzało, to mówiłam, bo on. Bo on. Bo gdyby on był taki, to ja bym nie miała tak. Bo gdyby on był taki, to ja bym nie miała tak. Rozumiecie, o co chodzi? Bóg kiedyś do mnie powiedział, a ty? A ty co? Święto? A gdyby nie ty, gdyby nie takie twoje zachowanie, to z kolei on by nie był tak. To z kolei on by nie był taki. Ja bardzo dużo mówiłam do Artur. Cały czas mu gadałam, słuchajcie, faceci tego nie na Powiem wam teraz kilka rzeczy, czego nie lubią faceci. I czego nie mógcie nigdy. Nie gadajcie facetom. Wiecie o co chodzi? Ja powiem tak. Dziś nauczyłam się, że zanim cokolwiek przyniosę Arturowi, to najpierw przynoszę do mojemu Bogu. Mówię do mojego taty i mówię, ty mu to zanieść w ogóle, ja mu tego nie zanoszę, ja nie mam odwagi, nie zaniosę mu, nie mam argumentów w ogóle, wiecie o co chodzi? Jak gdyby to jeszcze nie jest ten czas, zanoszę to ojcu, tak? A z uwagi na to, że <śmiech> Artur ma relacje również z moim ojcem, wiecie o co chodzi? To ten ojciec do niego mówi te rzeczy, mówi do niego te rzeczy. Często jest tak, że my myślimy, że, mm, ja wiem, że kobieta jest mądra, tak? Jest takie nawet świeckie przysłowie, że za każdym sukcesem mężczyzny stoi mądra kobieta, tak? Mądra kobieta. I Biblia mówi, że mądra kobieta buduje swój dom, głupia go burzy, tak? Głupia go po prostu rujnuje. Posłuchajcie, my musimy jak gdyby... Zobaczcie, Bóg, który jest w ukryciu, On widzi Ciebie, tak? On widzi Ciebie. Bóg wie, że Ty wierzy. Bóg wie. Bóg wie, że to Ty. Bóg wie, że to Ty, ale to Jego w małżeństwie ustanowił. Samcem Alfa. Samcem Alfa jest jeden. W moim domu samcem Alfa jest Artur. Wiecie o co chodzi? W doskonałym, jak gdyby, hmm, że tak powiem, połączeniu jesteśmy wtedy, kiedy ja się do niego przytulam. Wiecie o co chodzi? I tam szepczę mu to ucho. Nie zawsze mi to wychodzi. Nie zawsze mi to wychodzi. Często jest tak, że chcę szukać swego i chcę do niego wybombardować. A rzeczy mają się tak, tak, tak, tak i tak. Wiecie, mam w ogóle w swoim sercu niezgodę na nieprawość, na grzech, na tego typu rzeczy. Nieraz się wściekam, coś się nie gotuje, pali. Chcę przyjść i powiedzieć. Rzeczy się mają tak, tak, tak, tak i tak. Ale wiem, że tego nie przyjmie. Nie przyjmie ode mnie różnych rzeczy. On jest samcem. To On jest królem. To samiec alfa. Tak? I potrzebuje Ciebie, jako tej kobiety, która będzie mu uległa. I teraz tak, uległość jest z serca. Uległość jest z serca po prostu. Kiedyś.